Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęło południe. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Początek pokoju czy kupowanie czasu? Prezydent USA ogłasza zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Na razie na dwa tygodnie. Za chwilę u nas najważniejsze punkty rozejmu i komentarze ekspertów. Później zwrot w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nowi sędziowie złożą ślubowanie, ale nie w Pałacu Prezydenckim. Rząd wdraża plan B. Zajrzymy też na pogodowe mapy, bo znów mocno wieje. Powiemy o interwencjach strażaków. Będzie też najnowsza Prognoza. Zapraszam na szczegóły. SUMA WYDARZEŃ było straszenie końcem cywilizacji, jest zawieszenie broni. Stany Zjednoczone, Izrael i Iran zgodziły się na dwutygodniowy rozejm. Negocjacje w sprawie trwałego pokoju ruszą pojutrze w Pakistanie. Wydarzenia z ostatnich godzin bacznie śledzi nasz specjalny wysłannik do Izraela, Tomasz Sajewicz. Tomku, witaj. Dzień dobry, witam się, wczoraj Państwa. Donald Trump groził bombardowaniem irańskich mostów i elektrowni. Pytanie, co zmieniło się w nocy i co wiemy o tym porozumieniu. To porozumienie oznacza, że irańskie rakiety nie powinny, i to z naciskiem na nie powinny, a nie, nie zagrażają, nie powinny zagrażać terytorium Izraela i państw Zatoki Perskiej. Oczekuje się, że w najbliższych godzinach dojdzie też do odblokowania cieśniny ormuz, bo przecież to było podstawowym oczekiwaniem Amerykanów. Irańskie władze ogłosiły, że takie rozkazy przekazano już armii. Przypomnę, wcześniej informowano, że jeden z najważniejszych szlaków morskich mógł być częściowo zaminowany. Każda ze stron konfliktu ogłosiła sukces. To Tomasz Sajewicz, nasz specjalny wysłannik do Izraela. Jak słyszymy, mamy drobne problemy techniczne, ale do Tomka, mam nadzieję, za chwilę wrócimy. To teraz może komentarze ekspertów, a jest o co pytać i jest co komentować. Iran wcale nie musiał zgadzać się na zawieszenie broni. Tak mówi dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa.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 na mobilizacja, ugrupowań terrorystycznych na całym świecie. To nie tylko Hezbollah, palestyński Hamas, ale również ISIS, al qaeda czy Al-Shabaab, czyli te organizacje, które kilka lat temu tutaj na Bliskim Wschodzie utworzyły mm, bardzo silną strukturę terrorystyczną. One nadal funkcjonują, one się mobilizują. Jest za wcześnie, by ocenić, czy dwutygodniowy rozejm to przełom. Tak mówi profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ekspert określił to porozumienie jako działania bliskowschodnie. wschodnie. Na razie jest to taka próba, moim zdaniem,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 Tak mówił profesor Boćkowski. A my wracamy do Tomasza Sajewicza. Tomek jest w Izraelu. Tomku, słyszymy się. Tak, słyszymy się. Dzień dobry to raz To jeszcze izraelska perspektywa właśnie, bo rozejm nie obejmuje Libanu, a Izrael nadal prowadzi działania przeciwko Hezbollahowi. Rzeczywiście i tutaj warto podkreślić, że Stany Zjednoczone i Izrael mają odmienne cele w tej wojnie. Jednoczył je Iran, ale teraz może podzielić Liban. Ciekawe są komentarze w izraelskiej prasie, komentarze opozycji. To dyplomatyczna katastrofa, grzmi lider opozycji Jair Lapid. Jego zdaniem największa katastrofa w historii Izraela. Izrael nie zasiadał nawet przy stole negocjacyjnym, gdy podejmowano decyzje w kluczowych kwestiach naszego bezpieczeństwa narodowego, dodał izraelski polityk. Izraelskie media krytykują zaś rząd, że 10 godzin od zawarcia porozumienia. Pokojowego. Izraelskie władze wciąż nie wydały oświadczenia, w którym wytłumaczyłyby mieszkańcom Izraela sytuację. Reżim w Iranie nie został obalony i z tej wojny wychodzi wzmocniony, przekonuje Lapid. Iran zachował zasoby wzbogaconego uranu, kontroluje się na Ormus i dyktuje warunki rozejmu. W taki sposób komentują to izraelskie media. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie na warunkach Izraela. Rękę na pulsie trzyma dla nas Tomasz Sajewicz. Tomku, dziękujemy. Suma wydarzeń a na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie natychmiast zareagowały światowe rynki. A widać to gołym okiem po notowaniach giełdowych. Śledzi je dla nas gospodarz magazynu Saldo, Marek Klapa, który jest ze mną w studiu. Marku, o ile notowania to o ile potaniała ropa i czy w dłuższej perspektywie jest szansa, że te spadki no kierowcy zobaczą też na stacjach. Spadek ceny ropy można określić jako lawinowy. Teraz obserwujemy natychmiastową wyprzedaż ropy na to zwracają uwagę analitycy, ale też y, mówią wprost. Mieliśmy rynek, na którym brakowało dobrych wiadomości. Kiedy to negatywne ciśnienie zeszło z rynków, to faktycznie widać różnicę. Jeszcze wczoraj y, sto kilkanaście dolarów y, musieliśmy płacić zarówno za ropę Brent jak i ropę WT i w tej chwili ropa naftowa zarówno w tej amerykańskiej jak i europejskiej odmianie kosztuje w okolicach 94 dolarów i to jest znaczna różnica, choć jeżeli spojrzymy na wykres taki długoterminowy, to niestety wróciliśmy do poziomu gdzieś z pierwszej połowy marca, a zatem do tych poziomów sprzed rozpoczęcia wojny nam na pewno dużo brakuje. Jeżeli chodzi o efekty na stacjach paliw NATO, niestety będziemy musieli jeszcze dłużej poczekać. Po pierwsze dlatego, że ten pokój czy też ten rozej musi okazać się stabilny. W tej chwili żyjemy dobrą informacją, no ale każda zła informacja może podbić cenę Europy, a zatem ta cena poniżej 100 dolarów za baryłkę musiałaby się utrzymać przez co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście dni. A druga informacja jest taka i na to również zwracają uwagę analitycy, między innymi cytowani przez agencje prasowe, musiałoby się wydarzyć coś naprawdę niesamowitego, aby zejść z cenami ropy poniżej 80 dolarów za baryłkę. Tak powiedział w telewizji Bloomberg Jason Schenker, główny ekonomista Prestige Economics LLC i faktycznie to byłby poziom, gdzie te różnice również nastąpiły byłyby widoczne. Na razie pozostaje nam się cieszyć z tego, co mamy i trzymać kciuki, aby ten rozejm trwał jak najdłużej. I oby było jak najmniej wpisów Donalda Trumpa, wtedy będzie pewnie o, Zdecydowanie stabilnie. tak. Mają one wpływ i mają swoją wycenę również na rynku ropy. Gospodarcze skutki zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Marek Klapa wróci do państwa tuż po sumie wydarzeń. Już teraz wspólnie zapraszamy na Zapraszamy serdecznie. Sado. Dziękuję Marku. Dziękuję. Prezydent nie zaprosił ich do pałacu, oni zaprosili prezydenta do Sejmu. Jutro w parlamencie ślubowanie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o cztery osoby, od których Karol Nawrocki nie przyjął do tej pory ślubowania. Sędziowie postanowili zaprosić Karola Nawrockiego do Sejmu. Informację potwierdził Polskiemu Radiu jeden z sędziów, który ma złożyć ślubowanie, konkretnie Krystian Markiewicz. Więcej w relacji Małgorzaty Naukowicz.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 Prezydent nie skierował do tej pory zaproszenia do złożenia ślubowania. W ubiegłą środę nowi sędziowie ponownie skierowali do Karola Nowrockiego pisma w sprawie wyznaczenia terminu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział wczoraj, że trwają analizy prawne i prezydent nie będzie działał pod presją. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mało prawdopodobne, by prezydent zjawił się w Sejmie. Tak uważa Jacek Żakowski z Uniwersytetu Civitas. Będzie uważał, że to jest jakieś nielegalne zgromadzenie przy kawce i ciasteczkach. Tutaj kto ma rację w sensie prawnym, no to będą najmężsi ludzie zgadywali przez lata i spierali się o to. Ale faktycznie no to jest tak, że ta uroczystość przekona część takich no, wyrazistych wyborców e, obecnej koalicji rządzącej, a dla e, wyborców opozycji będzie po prostu jakimś cyrkiem, teatrem, czy jak to tam, co będzie chciał sobie, sobie określić. Jeszcze komentarz eksperta. Plan B rządu to próba rozwiązania trudnej sytuacji w Trybunale. Tak ślubowanie nowych sędziów w Sejmie skomentował na naszej antenie konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Są pewnego rodzaju y, rozwiązania zastępcze, których umocowanie jest gdzieś tam w Konstytucji, ponieważ prezydent wykorzystując y, normę ustawową, czyli ten przepis, który mówi, że wobec niego należy złożyć ślubowanie, przeciąga cały proces i nie chce tego ślubowania ne, przyjąć, no to większość rządząca, y, większość parlamentarna, sejmowa szuka rozwiązań, które będą jakąś taką powiedziałbym takim bypassem tego zatoru, który tworzy, tworzy prezydent.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 Przypomnijmy, do tej pory prezydent przyjął przysięgi od dwojga spośród sześciorga sędziów wybranych przez Sejm w połowie marca. Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Jutro ślubowanie w Sejmie. Złożą sędziowie Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska. Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób rząd uruchamia plan B, o którym mówiło się od wielu tygodni. Pytanie, czy ten temat pojawi się także na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Dzień dobry. Sylwio, premier już zabrał głos? Właśnie powiedz, rozpoczął, tak, e, tak, tak. Czym zajmie się rząd na tym posiedzeniu? Szef rządu właśnie przed chwilą rozpoczął posiedzenie y, rządu i y, teraz. Y, Omawia to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Donald Tusk powiedział, że wszystko można powiedzieć, ale nie to, że sytuacja została ustabilizowana na stałe. Dodał, jedno jest pewne, pokój, nawet czasowe zawieszenie ognia jest lepsze niż wojna. Teraz premier Donald Tusk omawia sytuację na rynku paliw, ale nie wykluczone, tak jak wspomniałeś, że rząd za chwilę omówi także to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i powoływania sędziów. Premier Donald Tusk bowiem stoi na stanowisku, że prezydent Karol Nawrocki nie ma możliwości wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To jest kompetencja posłów, to nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami, tak czy inaczej przysięgę złożą. Tak mówił wcześniej. Premier Donald Tusk i niewykluczone, że za chwilę do tego tematu wróci i ta kwestia zostanie poruszona w tak zwanych sprawach bieżących, a co dziś podczas posiedzenia ministrowie omówią, będą rozmawiać o nowelizacji praw ucznia, karty ucznia, praw i obowiązków. Uczeń będzie miał prawo ubiorem podkreślać swoją osobowość, będzie miał ustawowo prawo do kształtowania własnego wyglądu, ale będą też ograniczenia. Uczeń będzie musiał ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi nie niedozwolone będzie noszenie stroju nawołującego do nienawiści, dyskryminującego, sprzecznego z przepisami prawa czy też y, naruszającego zasady bezpieczeństwa. O tym jak ważne to rozwiązania mówiła działaczka akcji uczniowskiej Hanna Kuryłowicz.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 Co się jeszcze zmieni w prawie oświatowym? Projekt nowelizacji ustawy wprowadza także m.in. obowiązek powoływania rad szkół i placówek oświatowych. Resort Edukacji podkreśla, że obecnie tworzenie tych rad jest fakultatywne, nieobowiązkowe, co sprawia, że tak naprawdę w niewielu szkołach funkcjonują, a w każdej szkole po zmianach będą także rzecznicy praw ucznia. Prezes Stowarzyszenia Umarły Statutów Łukasz Korzeniowski zaznaczył, że Ośmiu na 10 uczniów doświadczyło w trakcie e, nauki w szkole sytuacji, w których zostały naruszone ich prawa. E, jedynie co drugi uczeń o tym poinformował choćby wychowawcę, a to oznacza, że tak naprawdę połowa uczniów e, takich sytuacji e, nie zgłasza. A z jakie problemami, z jakimi problemami najczęściej uczniowie mają do czynienia? Posłuchajmy. Dużo zgłoszeń dotyczy oceniania niewłaściwego oceniania uczniów, nieprzestrzegania przepisów statutowych lub ustawowych, niesłusznego wpisywania jedynek za zaniżania ocen końcowych, nieudostępniania rządzonych i ocenionych prac pisemnych. Sporo zgłoszeń to kwestia telefonów komórkowych w szkołach czy usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich. Pewien znaczący odsetek spraw to również sprawy dotyczące przemocy psychicznej nauczycieli wobec uczniów niewłaściwego traktowania dyskryminacji i z takimi sprawami uczniowie po zmianach będą się mogli zgłaszać do rzeczników praw ucznia, którzy będą obecni w każdej szkole, ale także do powoływanych w każdej szkole rad szkół. I obowiązek powoływania takich instytucji będzie od 1 września 2028 roku, tak proponuje Resort Edukacji, ale uczniowie oczywiście mają też obowiązki, a wśród tych obowiązków jest obowiązek po prostu chodzenia do szkoły. No i tu też będą zmiany, obejmą one zmniejszenie z 50 do 25, Procent nieusprawiedliwionych nieobecności, a to oznacza, że po prostu. Yy nie więcej nieobecności niż 25% nieusprawiedliwionych, to będzie oznaczało niezaliczenie roku szkolnego. A ministrowie dziś zajmą się także ustawą na mocy, której powstanie Związek Metropolitalny na Pomorzu. Obejmie on Gdańsk. Sopot, nie będzie funkcjonował na takiej zasadzie jak w województwie śląskim Górnośląska, Zagłębiowska Metropolia. Od lat apelowali o to między innymi samorządowcy. Związek Metropolitalny będzie realizował zadania z obszaru polityki rozwoju, kształtowania ładu przez Przestrzennego, publicznego transportu zbiorowego. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że tam gdzie została już utworzona struktura metropolitalna, po prostu lepiej zorganizowany jest transport publiczny, łatwiej koordynować planowanie przestrzenne, łatwiej współpracować przy realizacji inwestycji, czy choćby wspólnie planować przebieg dróg. I tak będzie funkcjonował od dziś. Dziś tę ustawę przyjmie. Rząd oczywiście trafi ona do parlamentu, a później na biurko e, prezydenta. Będzie funkcjonował Związek Metropolitalny na Pomorzu. Mnóstwo tematów i politycznych wątków. Posiedzenie rządu obserwuje dla nas Sylwia Białek. Sylwio, do usłyszenia. A my zaglądamy do Senatu, bo tam trwają prace nad ustawą, która zakłada likwidację CBA. Szczegóły zna Michał Fabisiak.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 Tyle o krajowej polityce, a my zaglądamy na Węgry, bo tam kampania wyborcza na ostatniej prostej o utrzymanie władzy walczy tracąca w sondażach partia Wiktora Orbana. W Budapeszcie z dwudniową wizytą przebywa amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Czy takie poparcie zapewni zwycięstwo Wiktorowi Orbanowi? Nastroje wśród Węgrów sprawdza specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry Michał. Witam serdecznie, dzień dobry. I jak z bliska wyglądają ostatnie dni kampanii wyborczej. Cóż, wizyta na Węgrzech zacząłem od krawędzi tego wielkiego langosza, czyli małych miejscowości położonych blisko granic ze Słowacją. No i tam plakaty wyborcze zajmują praktycznie wszystkie słupy elektryczne, ale z drugiej strony politycy rzadko widywani są na ogrodzeniach prywatnych posesji. No i kandydaci prawicowego Fidesu występują sami, za to politykom Tisy na plakatach najczęściej towarzyszy najbardziej rozpoznawalna twarz opozycji, czyli Peter Modior. Fides prowadzi również negatywną kampanię, której ważnym bohaterem jest prezydent Ukrainy Wołodymir Załański, zaprzysiężony wróg Wiktora Orbana, ponieważ po zablokowaniu przez Węgry 90 miliardów euro unijnej pożyczki dla Ukrainy, Załański sugerował, że przekazę, przekaże adres Orbana ukraińskim siłom zbrojnym. Natomiast na tych plakatach prezydent Ukrainy i Peter Modzior patrzą groźnie z czarno-białych billboardów, na których jest napisane oni są niebezpieczni, zatrzymajmy ich, co sugeruje, że ten duet miałby wciągnąć Węgry do wojny na Ukrainie. Natomiast mieszkańcy regionów, które odwiedziłem odnoszą się do mediów dość niechętnie, ale kilku z nich odważyło się ze mną porozmawiać. Wśród największych węgierskich bolączek wymieniają korupcję, niskie płace oraz brak inwestycji w regionie. 56-letni Isztvan wykonuje prace porządkowe dla lokalnego sam. Miesięcznie zarabia niespełna 1200 zł. W tym przypadku yy, zebry biegające po posiadłości premiera Wiktora Orbana, a także oligarchia na szczytach władzy budzą jego sprzeciw. Dość kradzieży trzeba rozwijać wieś, aby pomóc biedniejszym. Zamiast kraść 80%, niech wezmą sobie 20%, a resztę oddadzą ludziom. Dodaje 30-letni Czaba, pracownik handlu detalicznego. Przez pierwsze 10 lat rządów Wiktora Orbana przedsiębiorstwa powiązane z Fideszem zarobiły równowartość 160 miliardów złotych na zamówieniach publicznych, a według rankingu Transparency International Węgry pozostają jednym z naj, właściwie najbardziej skorumpowanym krajem Unii Europejskiej. Dodajmy do tego konflikt rządu Wiktora Orbana z Unią Europejską i brak gwarancji dotyczących niezależności sądownictwa, czyli rozliczania osób odpowiadających za wydawanie unijnych środków, co doprowadziło do zamrożenia kilkunastu miliardów euro na inwestycje w węgierską gospodarkę. Prowincja pozostaje zatem niedoinwestowana, a sytuację węgierskiej gospodarki opisuje też raport stworzony przez Puls Biznesu dla Fundacji Przyjazne Państwo, Przyjazny Kraj, nad którym pracował ekonomista Ignacy Morawski. Węgry straciły dostęp do dużej części funduszy europejskich zarówno z tego funduszu odbudowy, u nas nazwanego Krajowym Planem Odbudowy, jak też z tradycyjnego budżetu unijnego, czyli funduszy spójności. To doprowadziło do ogromnego spadku inwestycji. Między 2022 a 2025 rokiem wielkość inwestycji realna na Węgrzech spadła o 20%. W tym samym czasie w Polsce, w Czechach czy na Słowacji wielkość inwestycji wzrosła o 20%. Przechodząc na polityczne poletko, trzeba przyznać, że wizytujący w stolice Węgier wiceprezydent USA J.D. Vance nie szczędził pochwał Wiktorowi Orbanowi, który ten wcześniej jednoznacznie opowiadał się za rządami Donalda Trumpa i wspierał ruch MAGA. No i Vance powiedział też, że gdyby reszta Europy podążała szlakiem energetycznym wytyczonym przez Viktora Orbana, to nie mielibyśmy tak dotkliwego kryzysu energetycznego, tylko większą niezależność. Z drugiej strony fakty są takie, że ponad 90% ropy i gazu wykorzystywanych na Węgrzech pochodzi skąd by inaczej, z Rosji. No i profesor Szoltan Galik z Uniwersytetu Korwinusa w Budapeszcie zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone próbują popchnąć Węgry w kierunku dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych, ale nie będzie to łatwe zadanie. Nie mają rozbudowanych rurociągów do portów. Nie jesteśmy w stanie wchłonąć amerykańskiego LNG. Z drugiej strony, skoro Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w rozwoju elektrowni jądrowej w Paksz, to być może paliwo jądrowe, którego potrzebujemy, pochodziłoby częściowo od amerykańskich firm. częściowo od amerykańskich firm. Do wyborów na Węgrzech pozostało niespełna 100 godzin. Zarówno TISA, jak i Fides mobilizują swoich wyborców, a opublikowany dzisiaj sondaż Instytutu Irantu daje partii TISA 11 punktów procentowych przewagi wśród zdecydowanych wyborców. Wiktor Orban, czy straci władzę po 16 latach? Węgrze odliczają do wyborów parlamentarnych te wybory w niedzielę, a kampanię wyborczą śledzi dla nas Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Przenosimy się do Czech. Rząd w Pradze od dziś reguluje ceny paliw, obniżono akcyzę i ograniczono marże dystrybutorów. Do tego resort finansów podaje codziennie maksymalną cenę benzyny i diesla, która może obowiązywać kolejnego dnia na stacjach. Więcej w relacji Wojciecha Stopby. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, nie zauważyli jednak zmiany. Limit cen ustanowiono bowiem na wyższym poziomie niż dotychczasowe średnie ceny na stacjach paliw. To mocne Specjalnie pomogło. to nie pomogło. Na szczęście skuter mało pali, więc tankowanie aż tak mnie nie boli. Nie zauważyłem zmian, choć tankuję po dłuższej przerwie. Mogłoby być trochę taniej. Ceny są takie same, a może nawet o koronę wyższe niż wczoraj, ale słyszałem, że cena ropy spada po zawieszeniu broni. Jest jakaś nadzieja. Nieznacznie spadły ceny paliw na stacjach przy czeskich autostradach. Limity cenowe mają obowiązywać do końca kwietnia. Dziś litr benzyny może kosztować maksymalnie w przeliczeniu 7,50 zł, a litr oleju napędowego 8 zł. 62 grosze. Spragi Wojciech 100 Polskie Radio. Sumę wydarzeń. I wracamy jeszcze na posiedzenie rządu. Utrzymamy mechanizm maksymalnych cen paliw. Tak, w reakcji na zawieszenie broni w wojnie USA z Iranem, mówił kilka minut temu premier Donald Tusk. Posłuchajmy szefa rządu. Wszyscy z was, podobnie jak cały świat, na pewno z dużą ulgą i odrobiną nadziei przyjął informację o zawieszeniu ognia na Bliskim Wschodzie w wojnie irańskiej. Wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że sytuacja jest na pewno ustabilizowana na trwałe. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Działania i słowa polityków zaangażowanych w ten konflikt. Ja z dużą ostrożnością patrzę na y, tę perspektywę y, y, kilku tygodni, ale jedna rzecz jest absolutnie pewna. Pokój, a nawet czasowe przerwanie ognia, zawsze jest lepsze od wojny z oczywistych względów. Y, to ma także bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o y, ceny paliw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 na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy. I ciesząc się z tego, z przerwania ognia i z pozytywnych jak na razie efektów negocjacji, będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia. Warto chyba dzisiaj też podkreślić, jak ważne było, że y, Polska i polski rząd w sposób bardzo odpowiedzialny i wstrzemięźliwy. Y, y, I jeśli chodzi o wypowiedzi i przede wszystkim decyzje, traktował wszystkie zachęty czy sugestie o tym, aby zaangażować bezpośrednio państwo polskie w konflikt na Bliskim Wschodzie. Y, dziękuję, że przynajmniej tu w, w tym gronie nie mieliśmy od początku wątpliwości, y, jak należy y, postępować.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 i o stabilnym mechanizmie, aby to paliwo było możliwie tanie w porównaniu do innych państw europejskich. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, te ceny będą zawsze współzależne. To znaczy nie będzie, jeśli komuś coś znowu wpadnie do głowy, żeby naruszać ten bardzo to delikatne porozumienie, jeśli znowu dojdzie do jakiejś eksplozji emocji tam w tamtym regionie, to oczywiście my nie będziemy mieli na to wpływu, ale mamy wpływ na to, aby tak czy inaczej kontrolować ceny na polskich stacjach paliw i żeby ta cena maksymalna była do zniesienia, niezależnie od tego, co dzieje się na, na świecie w tych sprawach. I no proszę pilnie obserwować codzienne komunikaty dotyczące cen paliw. Patrzę na ministra Motykę i wiem, że cały czas trzyma rękę na pulsie, więc y, y, dziękuję za to, co do tej pory zrobiliście i proszę o pełną koncentrację w tej kwestii. Y, dzisiaj także na posiedzeniu rządu przyjmiemy długo wyczekiwaną ustawę o Związku Metropolitalnym Pomorskim. Poprawiamy także ustawę dotyczącą Zagłębiosko-Górnośląskiej metropolii. Y, Wtajemniczeni, a no, w przypadku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 a dobry finał wieńczy dzieło, więc dziękuję i, i tę dobrą wieść y, do, do Górnego Śląska, na Zagłębie i do Zagłębia i do województwa remorskiego, do Trójmiasta i gmin sąsiednich proszę przekazać. Y, y, ja też osobiście bardzo się cieszę, że ten finał jest właśnie taki i pozytywny. Też dziękuję pani minister Nowackiej, mieliśmy okazję spotykać się z reprezentacją uczniów, także tych ludzi aktywnych na rzecz i samorządu szkolnego, rad rodziców. Dużo tematów poruszaliśmy. Do tego spotkania doszło na, na wniosek Stowarzyszenia Waria. Miałem takie spotkanie w, w jednym z programów telewizyjnych i, i szybko zorganizowaliśmy to spotkanie. No między innymi jednym z postulatów tych środowisk aktywnych, uczniowskich, jeśli, także nauczycieli, rodziców było możliwie szybkie przyjęcie projektu ustawy o rzeczniku praw ucznia. Cieszę się, że udało nam się dotrzymać słowa i dzisiaj na rządzie ten projekt, ten projekt będziemy rozpatrywać. I mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wetować tak oczekiwane i tak oczywiste projekty jak te dotyczące metropolii czy te dotyczące... To było wystąpienie premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem rządu wracamy do polskiego radia 24 jest 1230. Seldo, magazyn gospodarczy. Rozejm, to słowo oprócz swojego pozytywnego znaczenia w geopolitycznym słowniku ma także wartość przeliczaną dziś na każdą walutę świata. Ceny ropy mocno w dół, choć do poziomów z lutego jeszcze jest im bardzo daleko. Giełdy za to w górę, solidne wzrosty na każdym parkiecie, a na niektórych giełdach, w tym również na warszawskiej pachnie rekordami. O znaczeniu rozmów między Waszyngtonem a Teheranem i ich przełożeniu na saldo naszych gospodarstw domowych i firm powiemy w naszym magazynie gospodarczym. Marek Klapa zapraszam. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja na rynkach po tych dobrych wiadomościach, które wreszcie pojawiły się w geopolityce. Faktycznie duże spadki cen ropy naftowej obserwujemy właściwie mniej więcej od pierwszej, drugiej w nocy. Ropa Brent w tej chwili kosztuje centów. Ropa WT i centów. Widać, że ta różnica między tymi odmianami ropy właściwie się zatarła, bo przez ostatnie dni faktycznie to pewna anomalia ropa amerykańska była droższa od tej europejskiej zwykle jest na odwrót a jak wygląda sytuacja na rynku walutowym bo też dość ciekawie to wygląda euro kosztuje 4 ,26 zł 26 groszy w tej chwili tutaj różnica niewielka ale jeżeli spojrzymy na dolara amerykańskiego to tutaj widzimy umocnienie polskiej waluty 3.64 w tej chwili tyle płacimy za dolara amerykańskiego frank szwajcarski 4.62 a funt brytyjski 4 90. To jest sytuacja na godzinę 12.32, więc zerknijmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na rynkach i na giełdzie, a wygląda bardzo ciekawie. Otóż WIG zyskuje w tej chwili prawie 3%, właściwie bez jednej setnej procent i jest blisko rekordu. Wiele wskazuje na to, że dzisiaj jak ta giełda dalej tak pójdzie, to WIG może pobić kolejny rekord wszechczasów. WIG 20 również dość wysoko, 3,5% punktów pokonane i wzrost o 3,38% MWIG 42,58% i SWIG 80 tylko chciałoby się powiedzieć 1,37% a jak to wygląda w Europie? no Są czempioni, szanowni państwo aż trzy indeksy w tej chwili przekraczają barierę 4% wzrostów to jest giełda niemiecka która jest liderem aktualnie w Europie indeks DAX zyskuje 4,48% Kakarant francuski 4,26% i giełda w Sztokholmie również na 4% plusie. Saldo, magazyn gospodarczy. A sytuacji po ogłoszeniu rozejmu na bliskim wschodzie przyjrzymy się wspólnie z naszym gościem, a jest nim pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobre informacje, ale tutaj zawsze pojawia się mała gwiazdka, oby były trwałe, bo teraz każda zła informacja z Bliskiego Wschodu może te piękne liczby nam wywrócić do góry nogami. Już widzieliśmy to w ostatnich dniach, że z zieleni bardzo łatwo robi się czerwienie. Ta trwałość myślę, że będzie tutaj kluczowa trwałość porozumienia, które miało zostać zawarte dziś w nocy zaraz przed ultimatum, godziną ultimatum prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mi trochę to przypomina dyskusje, które prowadziliśmy także w tym studiu o polityce handlowej, gdzie też to było trochę jak na kolejce górskiej zjazdy, tak. e, podjazdy bardzo dynamicznie. Najpierw ogłoszone wysokie cła, później wycofywanie się z tego, negocjacje i tutaj no też myślę, że te ostatnie tygodnie trochę to przypominały. Mam nadzieję, że dalsze nie będą tego przy, przypominać i że za dwa tygodnie jednak nie okaże się, że Musimy znowu wracać do dyskusji o polityce państwa względem cen paliw i tak dalej i o kosztach i przerzucaniu tego czy konsekwencjach dla inflacji polskiej gospodarki. Ale no, niestety ostatnie miesiące czy nawet lata administracji amerykańskiej pokazują, że ta niestabilność jest po prostu czynnikiem, do którego podmioty gospodarcze muszą się chyba przyzwyczaić. A gdyby ktoś chciał zobaczyć jak niestabilność wygląda na papierze lub na wykresie, no to zachęcamy, można sobie znaleźć wykres chociażby ropy naftowej i tak rozciągnąć go, a niech będzie, na trzy miesiące w tej chwili i tutaj widzimy styczeń, luty, niewiele się dzieje, ta ropa grzecznie gdzieś między 63 a 64, 66 dolarów w takim wąskim kanale się porusza i potem złe wiadomości o rozpoczęciu inwazji na Bliskim Wschodzie, no i ceny ropy wystrzeliły. No i dzisiaj mówimy o tym, że one solidnie spadły, ale jeżeli sobie tak spojrzymy na cały ten wykres, no to wróciliśmy do poziomu, szanowni państwo, który ostatni raz widzieliśmy w marcu, czyli nie tak dawno. A zatem to jest potężna zmiana, jeżeli chodzi o ostatnie dni, ale jednak dużo nam brakuje do tych poziomów sprzed rozpoczęcia działań wojennych. Do tych wyższych cen ropy naftowej powinniśmy się przyzwyczaić? Na pewno przez jakiś czas tak, ponieważ no cały czas mówimy o tym czasowym porozumieniu, mówimy o dużej niestabilności w ogóle w regionie. Poza Iranem jest przecież Liban, konflikty, które, które prowadzi też Izrael, więc ta niestabilność jest bardzo duża w regionie, który odpowiada za dużą produkcję ropy naftowej. Jednocześnie pamiętajmy, jak ropa naftowa i paliwa są ważne dla całej gospodarki, bo to nie tylko ceny paliw, ale w konsekwencji ceny transportu, żywności, rolnictwo nawozy sztuczne, a nawet turystyka. Przypominam, że mieliśmy dość duże zawirowania na rynku lotniczym związane z likwidacją wielu po połączeń. Mhm. To myślę, że także przełoży się na rynek turystyczny i Wybory także konsumentów, więc to nie będą tylko ceny, ale być może myślenie, gdzie w tym roku bezpiecznie polecieć, żeby nie utknąć. Myślę, że to może być akurat paradoksalnie w tej całej sytuacji i na napływie na złych informacji, dobra informacja dla polskiego rynku, bo być może część turystów po prostu zdecyduje się na pozostanie w kraju. Panie prezesie, takim cytatem dnia dzisiaj, który chyba zostanie ze mną na długo, żeby zobrazować to, co się wydarzyło, to jest wypowiedź analityka Toro Josha Gilberta, który powiedział: do dzisiaj mieliśmy rynek, na którym brakowało dobrych wiadomości i widzimy, że tutaj rynek czekał na jakiekolwiek dobre informacje. Trochę tak jak, nie wiem, jest pochmurny tydzień albo dwa tygodnie z kiepską pogodą i nagle pojawia się słońce i wszystkim nam się poprawia nastrój. Bardzo podobnie to wyglądało teraz na rynkach i tak się zastanawiam, czy tutaj rozczarowanie też nie będzie ważyło dużo, jeżeli odpukać z takim przyszłoby nam się spotkać. No tu widzimy takie bardzo e, namacalne, chwilowe emocje. Na rynkach, ale pamiętajmy, że na nasze portfele te informacje będą się jednak przekładać z pewnym opóźnieniem. To nie jest tak, że dzisiejsze spadki cen już sprawią, że jutro będzie taniej. Jak sam pan redaktor zwrócił uwagę, my mówimy o spadkach do poziomów nadal około 90 dolarów, 90 kilku dolarów, a nie 70, które były przed tym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Mhm. Więc do wyższych cen musimy się przyzwyczaić. Mamy także cały czas polityki państwa publiczne prowadzone w stosunku do ceny paliw. Pytanie, jak one długo zostaną utrzymane. One i tak zostały wprowadzone na okres tymczasowy. Kwestie akcyzy i podatku VAT, także ta regulacja cen codzienna na stacjach paliw, to przez chwilę przyzwyczajało kierowców, ale w pewnym momencie wrócimy jednak do cen rynkowych, w pełni rynkowych, także do różnicowania marży. Dla mnie takim zaskoczeniem, myślę, że dla wielu kierowców w taki świąteczny weekend było to, że jeżdżąc po Polsce, także na autostradach czy drogach szybkiego ruchu, Zazwyczaj ta cena paliw była dużo droższa, była taka sama jak w centrum Warszawy, czy Poznania, czy Gdańska, więc ten rynek, do którego się chwilowo przyzwyczailiśmy na pewno zniknie, jeżeli sytuacja się uspokoi, a to może oznaczać przez pewien moment z kolei skokowy wzrost cen na stacjach paliw. To prawda i też y, mówiliśmy również na naszej antenie o tym, że doszło do takiej sytuacji wypłaszczenia cen paliw. Oczywiście to, co wydarzyło się dzisiaj, no, za wcześnie dzisiaj, żebyśmy prognozowali, kiedy te zmiany zobaczymy na pylonach pozytywną, jeśli ona oczywiście się utrzyma, bo jak powiedzieliśmy czas odgrywa tutaj szczególną rolę, ale ciekawostkę powiedziała pani Urszula Cieślak z łódzkiego refleksu. Y, y, spadają również ceny paliw gotowych na rynku europejskim. Ara, To jest ta giełda Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, czyli w krajach Beneluxu. To jest chyba jakiś jednak mimo wszystko taki pozytywny, pozytywna oznaka, że, że tutaj też doszło do szybkiej reakcji i być może ta sytuacja też przełoży się na nasze portfele wkrótce. Ta decyzja z dzisiejszej nocy. Na pewno się przełoży, ale im te sygnały będą bardziej pozytywne, tym szybciej dojdzie do e, likwidacji e, kontrolowanych cel, tej ceny maksymalnej paliwa. I powrotu do standardowej kwoty akcyzy czy VAT-u. Pamiętajmy, że to także jest koszt dla finansów publicznych. Nie ma tak, że coś tutaj jest za darmo, więc te koszty ponosimy także w jakiejś mierzymy wszyscy tym, że będzie pewnie jeszcze wyższy niż już i tak bardzo wysoki deficyt. Są to koszty związane z zadłużeniem. Nasze obligacje także w jakiś sposób ucierpiały w ramach tego zamieszania i te rentowności ostatnio wzrosły, więc no jest to koszt, który jest problemem dla ministra finansów i czekamy na dobre wiadomości rynkowe, mhm. ale one skokowo przełożą się na chwilowy wzrost cen paliw, jeżeli te wszystkie narzędzia pomocowe, które teraz istnieją zostaną wycofane. Tylko daty jeszcze nie znamy bowiem premier Donald Tusk zapowiedział dosłownie kilkanaście minut temu, że rozejm na Bliskim Wschodzie nie spowoduje odejścia od mechanizmu CPN, czyli cena paliw niżej. Ehm, Wolimy dmuchać na zimne, powiedział pan premier. No właśnie to dmuchanie na zimne to jest bardzo ciekawa sprawa, bo z jednej strony my ehm, kierowcy tankujący regularnie samochody no rzeczywiście odczuwamy różnicę. Pamiętamy co działo się chociażby w połowie marca na stacjach paliw i, i, i jaką ulgę przyniósł rządowy kosztowny, jak powiedzieli dla budżetu program, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, czy efekty będą widoczne też, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, czyli na przykład w inflacji. Czy faktycznie ten mechanizm może spłaszczyć ewentualny taki skok inflacji lub ograniczyć rozlanie się tej inflacji na przeróżne branże? No to właśnie będzie takie spłaszczenie czy rozłożenie tego efektu w czasie, bo teraz będzie pewnie chwilowa ulga w takich najbliższych hmm. danych, ale jak tylko te mechanizmy państwowe zostaną wycofane, no to znów to się skokowo przełoży. Pamiętajmy także, że no, pewne ceny nie tylko paliwa, ale później żywności, wszystko co w konsekwencji wzrostu cen paliwa rosło, mogą wzrosnąć, a ich obniżki zazwyczaj trwają dość dużo dłużej niż, niż wzrost tych cen, więc to Prawdopodobnie przełoży się na inflację, co zresztą także widać i w prognozach rynkowych, ale też w zmianie już stanowiska Rady Polityki Pieniężnej. Takiej nawet jastrzębiej postawie prezesa NBP i tego, że raczej na kolejne obniżki stóp procentowych trudno w tym roku liczyć. Myślę, że i ta ostatnia była dość dużym zaskoczeniem na rynku, bo ona się już wydarzyła w trakcie tego, co działo się na Bliskim Wschodzie. Wczorajszy wpis w mediach społecznościowych prezydenta USA Donalda Trumpa z całą pewnością zapamiętamy na długo. Na szczęście on nie został zrealizowany, ale to było też ciekawe z punktu widzenia obserwacji rynków. My tutaj w redakcji obserwowaliśmy, jak rynki zareagują na ten wpis i tutaj jakiegoś dramatycznego wzrostu cen ropy na przykład nie było. No, giełdy... Yy, yy, Trochę gorzej zniosły ten stres, chociaż tam również inne czynniki doszły. Teraz mamy rzeczywiście taką, takie rozluźnienie i spadek cen, ale jak zauważył jeden z analityków, pan Marek Rogalski, i w wypowiedziach dla mediach, i w rozmowie, mediów i, i w rozmowie ze mną, powiedział, że rynki w ostatnim czasie grają pod zakończenie konfliktu. Rynki spodziewają się zakończenia konfliktu. I nawet wczoraj, kiedy wielu analityków odchodziło od zmysłów analizując, co też w nocy może się wydarzyć, to rynki zachowywały względny, podkreślimy to jeszcze raz, względny spokój. Z czego to może wynikać? Rynki wiedzą lepiej, czy rynki są zwykle bardziej optymistyczne od polityki? Myślę, że przede wszystkim rynki przyzwyczaiły się już do stylu komunikacji prezydenta Stanów Zjednoczonych, szczególnie te rynki amerykańskie. Widzieliśmy e, poprzednie zamieszania, czy to związane z polityką handlową, czy z innymi decyzjami gospodarczymi, e, a poza tym jesteśmy już w którymś tygodniu tego konfliktu, dlatego e, te wszystkie napływ tych złych informacji już był tak duży, że myślę, że nie było zbyt... przestrzeni, żeby dalej psuć sytuację, a jednocześnie widać jak szybka zmiana sprawiła no, że wszystko świeci się na świecie na zielono. Warto zwrócić uwagę, że u nas na szczęście nie doszło do problemów, które mogłyby pojawiać się już w innych miejscach na świecie, czyli niedoborów paliwa. Była dyskusja, nawet byli o to pytani politycy czy nie czas prowadzić jakiś rodzaj reglamentacji na przykład na polskich granicach, gdzie jednak coraz więcej kierowców z Niemiec czy innych krajów ościennych przyjeżdża tankować. W Azji, która była o wiele bardziej zależna od tego paliwa płynącego przez ciśninę, no tam pojawiały się już dyskusja o niedoborach, pojawiały się polityki takie jak e, sprowadzanie pracy ludzi do pracy zdalnej e, w administracji publicznej, które my pamiętamy z czasów COVID-u, e, czy nawet apele polityków, żeby urzędnicy korzystali mniej korzystali z klimatyzacji czy wind w urzędach. Więc e, te wyzwania były e, dość duże. Widać po dzisiejszych e, także rynkach azjatyckich, że tamten spokój e, również e, no, sprawił, że... E, te temat niedoborów y, y, pada. U nas w Europie y, pojawiły się sygnały z kilku lotnisk, że brakuje paliwa lotniczego z kolei, jakieś hasło o reglamentacji paliwa lotniczego, więc myślę, że to też jest dobra wiadomość dla e, turystyki. No, przypominam, że zbliża się jednak ten sezon wakacyjny, urlopowy, gdzie tych lotów będziemy y, kupować dużo czy jeździć więcej samochodem i y, y, sytuacje no, niedoborów byłyby na pewno dużym utrudnieniem dla europejskich turystów. Ale to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, które Pan w tej chwili poruszył, bo mm, w Polsce. Faktycznie rząd podkreśla, że tutaj dostawy są bezpieczne, mamy zapasy i najlepszym dowodem jest to, że na przykład w Słubicach samochody na niemieckich tablicach rejestracyjnych podjeżdżają i korzystają z naszego CPN-u, co nie jest też negatywne dla finansów publicznych, bo ten VAT jednak trafia i pieniądze z akcyzy też trafiają do naszej wspólnej państwowej skarbonki. Natomiast we Francji pojawiła się informacja, że bodaj osiem 15% stacji paliw odczuwało braki paliw. Nie wygląda to dobrze, bo wszyscy pamiętamy awaria dystrybutora. Taki napis e, 4 lata temu na polskich stacjach. Takie zjawiska są dużo groźniejsze, bo cena jest także jakimś mechanizmem, który pozwala dostosować aktywność. No, na przykład, kiedy rosną ceny, mniej, jeźdź, mniej, mniej jeździmy samochodem, używamy go bardziej rozważnie, podejmujemy inne decyzje. Kiedy e, towaru brakuje, no to po prostu go brakuje. Nie można mm -hmm. pewnej usługi zrealizować, więc na szczęście tego udało się w Polsce uniknąć. I e, tutaj akurat to uspokojenie sytuacji pewnie pozwoli na to, żeby już e, to się w Polsce nie wydarzyło. E, ale... No myślę, że jeżeli, że, że też ten mechanizm utrzymywania tej ceny maksymalnej no nie będzie trwał wiecznie i może powodować pewne wyzwania, szczególnie na, na granicach Polski, gdzie tych kierowców jest więcej. No pewnie nawet jakieś niedogodności, no bo jednak Polacy też tam tankują, potrzebują tego samochodu, żeby dojechać do pracy czy na zakupy i muszą na pewno stać teraz w dużo dłuższych kolejkach niż w przeszłości. Chodź. Ci, te, te ceny paliw zawsze na granicy polsko-niemieckiej były bardziej korzystne po stronie polskiej, więc teraz różnica jest większa, więc to nie jest też aż taka duża nowość, że Niemcy przyjeżdżają do nas tankować paliwo i dokładać się do polskiej gospodarki podatkami i akcyzą. A to prawda, większy bonus y, zostaje... Y, y dla niemieckich kierowców oczywiście. Dobrze, zmienimy temat, bo też w krajowej polityce sporo się dzieje i też chciałbym, żebyśmy poruszyli chociażby kwestię listu pana prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mercosur wraca, jeżeli chodzi o pierwszą linię polityczną politycznej walki. Proszę powiedzieć, jak pan, jako ekonomista, ale także jako prezes fundacji zajmującej się wolnością gospodarczą patrzy właśnie na tę propozycję ze strony Pałacu Prezydenckiego. W liście pana prezydenta pojawia się bardzo dużo takich mocnych haseł wręcz o końcu polskiego rolnictwa, a tymczasem ta umowa jest jednak obudowana bardzo dużymi zabezpieczeniami, jeżeli mhm. chodzi na przykład o kwoty, czyli Ilość wołowiny czy innych produktów rolnych, które mogą wjechać na rynek europejski. One są na poziomie 1-2% konsumpcji w Unii Europejskiej, więc no, nie można przypuszczać, że tak niewielki odsetek, jeżeli chodzi o konsumpcję naszą to europejską, doprowadzi do jakiegoś załamania rolnictwa, a jednocześnie no, ta umowa jest szansą dla producentów przemysłowych, także z Polski. Mówi się oczywiście, że bardzo dużo skorzystają niemieckie firmy, ale chciałbym zauważyć, że na słabości niemieckiej gospodarki, a to już są kolejne kwartały bardzo długo stanu, bardzo cierpią polskie firmy, więc jeżeli to ma pobudzić trochę niemiecką gospodarkę, to w Polsce powinniśmy trzymać za to kciuki, bo jedziemy z Niemcami na tym samym wózku i wiele polskich firm jest po prostu bardzo zależnych od dostarczania np. komponentów do samochodów, czy do różnych maszyn produkowanych w Niemczech jednocześnie mamy także zabezpieczenia dotyczące cen. Są takie mechanizmy, klauzule ochronne, które mają sprawiać, że będzie można zawiesić umowę, jeżeli ten wpływ na ceny byłby zbyt gwałtowny. Więc w tym liście ja widzę bardzo dużo takich emocjonalnych haseł, które no nie znajdują moim zdaniem odzwierciedlenia w rzeczywistości tej umowy. Pamiętajmy, że mieliśmy w przeszłości inne umowy handlowe i także bardzo dużo haseł wokół nich. Przypominam sobie na przykład taką umowę CETA, to była umowa z Kanadą, gdzie także pojawiały się protesty w polskich miastach również rolników. Ja przyglądałem się niedawno zdjęciom z tych protestów i tam pojawiały się hasła o końcu polskiego rolnictwa. No, ta umowa weszła w życie. Rolnicy nadal funkcjonują. Żadnego końca nie było. Była to umowa handlowa z Kanadą, która jest już podpisana. Co ciekawe, ona także funkcjonuje w takim trybie tymczasowości i częściowym, ponieważ nie została ratyfikowana przez wystarczającą liczbę krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polskę, więc w tej części handlowej ona obowiązuje, w części inwestycyjnej jest wciąż zawieszona do czasu ratyfikacji. Tutaj także będziemy mieć podobny model, bo także tylko w tej części handlowej umowa będzie obowiązywać, a w całości będziemy czekać no, na e, decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jak wiemy trwają trochę czasu, więc myślę, że to jest perspektywa półtora, dwóch lat, kiedy będzie jakaś decyzja i finalne decyzje organów Unii Europejskiej i być może potem krajów członkowskich dotyczące tej umowy. Też to porównanie z Kanadą przychodziło mi do głowy, kiedy toczyła się ta dyskusja, ale jednak no, rynek kanadyjski z drugiej strony no, jest dużo mniejszy niż połączone rynki Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Paragwaju i tych krajów zrzeszonych właśnie tutaj w gronie Mercosuru. Ale tamte limity tutaj w przypadku tych krajów no, są jednak bardzo mhm. duże. To są limity, które są, także są no, niewielkim procentem produkcji w tych krajach. Jednocześnie no, umowa jednak zakłada, że produkty, które będą tutaj wpływać, bo pojawiają się też w liście prezydenta takie argumenty związane z bezpieczeństwem, będą spełniać określone kryteria. I oczywiście pojawiały się historie, że na rynek europejski trafiła na przykład wołowina z Brazylii, która jakichś kryteriów nie spełniała. To nie jest problem umowy handlowej, tylko tego, że mamy nieszczelny system, problemy z egzekwowaniem już istniejących przepisów, bo to nie jest nowość, że towary, które Pływają na rynek europejski, muszą spełniać europejskie standardy, nie tylko zresztą z krajów Mercosur, więc widać, że Unia Europejska ma pracę do wykonania, jeżeli chodzi o kontrolowanie tego, co jest wpuszczane na nasz rynek, ale to nie jest argument za tym, żeby wstrzymywać wejście tej umowy, bo tak jak powiedziałem, ona może przynieść korzyści y, dla innej części gospodarki niż rolnictwo, a jednocześnie być może będzie jakimś bodźcem do, dla polskiego rolnictwa do, do zmiany, jednak mamy problem z dość niską efektywnością rolnictwa, bardzo dużym rozproszeniem gospodarstw rolnych, niewielką wielkością areałów, jeżeli porównamy się do innych krajów bardziej rozwiniętych Unii Europejskiej. Może to być też szansa i zadanie także dla naszej władz publicznych, żeby mocniej promować polską żywność w krajach Unii Europejskiej, takie gospodarstwa, które są w stanie wchodzić na te rynki europejskie, a jednocześnie pamiętajmy jak ważne handel i otwartość jest dla polskiego rolnictwa, bo ten wielki sukces i wzrost dochodów polskich rolników był możliwy dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej i na jednolity rynek Unii Europejskiej. Więc w tym wymiarze z otwartości bardzo korzystaliśmy. Wydaje mi się, że te zagrożenia związane z umową Unia Mercosur są jednak dość mocno przesadzone. Swoją drogą Mario Draghi niedawno, przecież nie tak dawno mówił, że Europa musi szukać nowych rynków zbytu, jeśli chce przetrwać. I to nie tylko... Nie tylko rynki zbytu dotyczące produktów, ale pamiętajmy na przykład o, e, o surowcach natu, mineralnych, o e, surowcach ziężatkich dostępnych w krajach Mercosur. To jest ważne także dla naszego bezpieczeństwa, dla transformacji energetycznej. Tam jest dużo więcej korzyści, a jeżeli Europa nie będzie obecna na rynkach krajów Mercosur, to silnie będą się tam rozpychać Chiny, czy inne e, potężne mocarstwa. Warto tam być, żeby także europejskie produkty i europejskie standardy mocniej promować. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był gościem magazynu Saldo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Saldo. Magazyn gospodarczy. Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu przekazał też nowe informacje dotyczące firmy Zonda Krypto i jej powiązań politycznych. Wracamy zatem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posłuchajmy, co na ten temat mówił szef rządu. Na przełomie października listopada 2025 roku, miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral,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 Duda i Nawrocki. To jest tylko część materiału. Niczego chyba nie trzeba więcej tutaj komentować i dodawać. Ja apeluję do yy, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tym procederze, żeby zastanowili się nad tym, czy Hmm. Czy to jest jeszcze do, do zatrzymania? Ta akcja blokowania państwa polskiego, akcja, która ma y, na celu prezentowanie interesów kilku wybranych firm i ludzi przeciwko interesom państwa polskiego i y, tysięcy obywateli. To była wypowiedź premiera Donalda Tuska. Przypomnijmy, dziennikarze Money.pl i Wirtualnej Polski informowali wczoraj, że użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków z zonda krypto, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. Minister Finansów Andrzej Domański komentując sprawę podkreślał, że zawetowana przez prezydenta ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia wobec podmiotów działających w Polsce na zagranicznych licencjach. A sam prezes Zonda Krypto Przemysław Kral twierdzi, że informacje na temat niewypłacalności spółki są nieprawdziwe. Trudności z wypłatą środków nazwał jedynie przejściowymi problemami technicznymi. Zaprzeczył również, jakoby środki z giełdy zostały przetransferowane na platformy zewnętrzne. I na tym kończymy magazyn Saldo. Jest 12.57, a za 3 minuty najświeższe informacje z kraju i ze świata. Marek Klapa, do usłyszenia. Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Panie Paskalu, mm? ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?